Słuchacie Wiki Tak, czyli projekt polegał na digitalizacji nagrań fonograficznych, które pochodzą z, roku, z początku XX wieku, czyli jedno nagranie jest z 90, 1904 roku, i inne są w tym zakresie czasowym. To są nagrania dość ważne, dlatego że to jest to są nagrania kobciarzy i jedników, które wykonują swój repertuar i ta tradycja była potem przerwana, Czyli większość z tych kobciarzy nie przeżyło dalej niż lata 30. i, no i potem jeszcze ta, ta tradycja była prawie całkiem zniszczona i tylko teraz jakby artywizowały się ludzie, którzy próbują od, jakby od nowa zacząć tę tradycję. E, jeszcze inna rzecz, która, która jest e, ciekawa w, w kontekście tego projektu jest to, że e, ten projekt, e, jakby idea e, tego projektu chodziło od e, tak, Lesi Ukrainy, która jest e, bardzo ważną e, poetką ukraińską, była e, i jej e, męża, który, który był e, etnografem. I ona to zrobiła w taki sposób, że dała pieniądze na ten projekt, ale nie powiedziała, że te pieniądze pochodzą od jakiegoś e, anonimowego mecenasa. Tylko potem zostało. Dowiedzieliśmy się, że to, to była ona. E, to jest 56 cylindrów fonograficznych i w rezultacie otrzymaliśmy godzinę 53 minuty w dźwięku. E, wszystko jest na tej stronie, na pomoc. Filler Collection Phonograph Cylinder Collection. E, oczywiście trzeba pamiętać, że, że to jest bardzo taka stara technologia nagrania, że, że, że te cylindry są, e, no czyli zostały dość mocno, e, nie zniszczone, ale z, trochę zużyte przez, przez, przez czas. E, I właśnie dlatego zrobiłem taką, taką skalę jakości. Czyli od najlepszych to będzie pięk, jak to będzie pięk. Różowe roż są najgorsze, żółte są pośrednie i drobne są najlepsze. Teraz chyba spróbuję, spróbuję pusić jeden z ośmiu czy będzie dzisiaj? I jest. No czyli to są nagrania takie, jak i ty. I to jest jeszcze dość, dość dobre na Czyli na przykład, na przykład to, a to właśnie to najtrudniejsze. Naj, naj, tak, to, to są takie dość specyficzne nagrania, ale, ale bardzo, bardzo ważne. Dla mnie bardzo ważne było, żeby, żeby po prostu uratować je, bo nie wiadomo, Ile jeszcze by przeży, przeżyły. Um, I oczywiście zrobić to tak, żeby to było wszystko public-made. Tak, no właśnie to, to, to w taki sposób, że transportowaliśmy te nagrania z Lwowa, gdzie są chronione, do Kijowa, gdzie jest to urządzenie, ta organizacja, która wymyśliła to urządzenie, które digitalizuje te nagrania. Właśnie jeden z błędów, który popełnił, który teraz rozumiem, że to był błąd, że, że um, kiedy, jakby. Kiedy. kiedy Często są, są cylindry niż urządzenie, to przecież. No, no tak, czyli to było tak, że ja komunikowałem z, z tą instytucją tylko przez e-mail. No i przez telefon też. I no i to. Ta wiedza, którą miałem od, od nich i od tych właśnie właścicielów tych cylindrów polegało na tym, że to urządzenie nie jest transport, nie, nie da się transportować. Ale kiedy tam przyjechaliśmy z tymi cylindrami, to zobaczyliśmy, że oni już zbudowali inne urządzenie, które da się transportować. Czyli, no, byłby, czyli no, po prostu lepiej byłoby po prostu najpierw przyjechać samemu do nich, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i wtedy już e, czyli nie tylko przez telefon i przez e-mail, ale też po prostu przyjść. I zobaczysz wszystko. E, druga rzecz, e, I że jest bo... zajmienie kontaktu bezpośredniego. No tak, i po prostu, żeby zobaczyć jak to wygląda I e, Inna rzecz e, polega na tym, że to pierwsze urządzenie było, czyli no, na stronie u nich jest taki artykuł, wszystko jest opisane, że, że jest bezkontaktowe, czyli w jakiś optyczny czy zerowy sposób odczytuje te cylindry, czyli w ogóle nie aż chodzi bo jeżeli by próbowaliśmy na przykład po prostu odtworzyć je na fonografię, to każde odtwarzanie tego niszczy ten cylindr. To, to jest jeden jakby no, problem, dlaczego w ogóle potrzebowaliśmy jakiś innych sposobów. Ale te, te, te, te nowe urządzenie już jest kontaktowe, czyli no oczywiście nie niszcz tam, te, te, te natężenie tego kontaktu jest wiedzieć tam set razy mniejsze niż na fonografii, ale, ale jest. Czyli jak, w jakimś stopniu też to jest niszczenie tego cywilu. Um, tak, no i inny, pro, inny problem jest, polega na tym, że to był mój, mój pierwszy projekt ja to robiłem w taki sposób, że start small. Czyli najpierw zrobić, no nie powiem by zrobić na, wszystko naraz, tylko zacząć od czegoś takiego mniej więcej e, realnego, ale... ale Teraz myślę, że jednak lepiej by było, spróbować jeszcze poczekać trochę czasu i uzyskać zezwolenie na odczytywanie e, cylindrów z innych archiwów, bo gdzieś około 20% cylindrów z tej kolekcji są w innych miejscach. E, I no, nawet no, już że to jest nierealne, że nie, nie, nic nie pozwolił, ale za jakiś czas już, to jest już e, chyba no, rok z czymś, kiedy... E, Przecież, że oni już zaczynają tak myśleć o tym, że to trzeba otwierać że trzeba digitalizować, czyli może by lepiej było po prostu jeszcze poczekać jakiś czas i spróbować zrobić to wszystko razem. No i to było chyba wszystko. To jest zdjęcie z prezentacji. Właśnie może taki jeszcze taka informacja, że jest... dla mnie to było tak, że ja jestem muzykiem, byłem studentem Akademii Muzycznej właśnie ten ten koncert został zaproszony na jeden z wykładów i on właśnie mówił o tych nagraniach, że są gdzieś po prostu zamknięte, niedostępne i że on marzy o tym, kiedy te nagrania zostaną dostępne. I, no i tak się zdarzyło, że miałem możliwość dzięki Wikimedia Foundation te nagrania udostępnić. I on właśnie był na tej prezentacji i dokonał marzenia na, na, na takiej starej. To jest wszystko, tak? Tak. tak dziękuję <Srymety>. bardzo. Jakie pytania są? Do Jurija? Komentarze? A tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć. Z tym czekaniem. Jeżeli to jest... Ja e, to mam du duży postęp. <grywium> well, będzie <grywium> Jeżeli chodzi o to czekanie, jeżeli to jest e, porządkowa wersja jakiegoś projektu, to czasami trzeba brać, co dają. Tak jak wspomniałeś potem, potem okazało się, że jednak można, a na samym początku powiedziałam, no nie, nie można, tamtych nie ruszać, nie da się tego zrobić. Jeżeli to jest początek projektu, to trzeba na, na samym początku wziąć to, co dają, a potem oni właśnie się otwierają. Jakbyśmy czekali z naszymi tutaj tymi gramami, i e, że aż się otworzył i dadzą nam wszystko, to wszystko nie mieli nic. A teraz proszę bardzo, e, słuchając e, wystąpień, się pają. musimy ograniczać, bo nie ogarniemy tego, a przecież było na samym początku wyrywanie po kawałeczku. Także myślę, że w następnym projekcie wiadomo, że można bardziej wybrać, wybrać. Na początku brać to, co jest. Ja podaję, okay. Dziękuję. Właśnie Pani też przypomniała mi o tym, że jeszcze jedna rzecz, która dotyczy właśnie finansowania takich projektów przez Fundusz Wikimedia, polega na tym, że oni to traktowali jako taki projekt Pilot project, czyli coś, co oni finansują jako próba, ale powiedzieli, że jeżeli, by chcieli, jeżeli byśmy chcieli kontynuować coś takiego, to wtedy oni by, oni by oczekiwali, że oprócz Wikimedia Foundation, jakieś organizacje wewnątrz Ukrainy by też wspierali to finansowo, czyli ich wizja jest taka, że to nie jest do końca to, co ten typ działalności, który oni są by to nie finansować całkiem. Są jeszcze jakieś pytania w komentarze? Nie ma. Dziękujemy. Jest. jest? Proszę bardzo. Mamy jeszcze minutę czasu. Znaczy, jeżeli w ogóle nagrania jakiekolwiek, tak poza cyfrowymi, to każde odtworzenie niestety je psuje, także nawet, optyczne. nawet optyczne psuje, także to jest niestety ogólnie problem z archiwaliami, że najlepiej jak one są coś z archiwum, a tak, mamy kopię cyfrową, którą możemy się nad nią znęcać i nie ruszać oryginału. Także tutaj nie, nie masz co się stresować tym, że tam przywoziłeś te cylindry, no, tak czy inaczej, wcześniej czy później, tak to i tak by się zmarnowało. Także kawał solidnej roboty i gratulacje za to. I brawo. dziękuję. za piękny język polski naszego kolegi. Słuchacie Wiki Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org Zapraszamy do współtworzenia ramówki, audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Wiki to inicjatywa wikipedystów, do której każdy może dołączyć.